Pan z Wami, Jezus słowa Ewangelii według Świętego Jana. Kto trwa we mnie, a ja w nim. Ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Oto słowo Pańskie. słuchać Słowa Bożego, modlić się, spowiadać, przybliżać do Pana Jezusa, robić rachunek sumienia, oczyszczać swoje serca, przygotowywać na nowe wylanie Ducha Świętego. Za te wszystkie miesiące, dni chcemy w tej Eucharystii Panu dziękować, za te wszystkie łaski, spowiedzi, komunie święte, za ten czas modlitwy o nowe wydanie Ducha Świętego. W ostatnią sobotę, w czasie modlitwy o nowe wydanie Ducha Świętego wyznawaliście wiary, wyrzekaliście się złego uznaliście wszyscy Jezusa jako osobistego Zbawiciela. Publicznie oddaliście życie Jezusowi jako Panu, każdy indywidualnie, a po mszy świętej był czas, w którym wspólnota modliła się o nowe wylanie Ducha Świętego. Takiego terminu używamy, za Słowem Bożym, które w Dziejach Apostolskich 2,33 mówi o tym, że Jezus wylał Ducha Świętego. Także w Sullivan w publikacji Charyzmaty i Odnowa Charyzmatyczna, mówi o tym, by takiego terminu używać, określającego nowe posłanie łaski. Ta łaska Ducha Świętego jest już w Tobie, ale Bóg wylewa na nowo. To jest nowe wylanie Ducha Świętego. Nowe wylanie łaski, nowe poruszenie łaski, wejście łaski Ducha Świętego w nowy etap rozwoju w Twoim sercu. To nie jest tak, że raz otrzymałem i nic więcej nie może się zmienić. Duch Święty chce wylewać się na nas w coraz obfitszej mierze. Tak jak w Dzieach Apostolskich, gdy widzisz zesłanie Ducha Świętego w drugim rozdziale, w czwartym rozdziale, w ósmym, w dziewiątym, w dziesiątym, w szesnastym, po kolei ta wspólnota przeżywa wciąż nowe wylanie Ducha Świętego. I każdy z nas jest do tego zaproszony, jesteś zaproszona, by wciąż przeżywać nowe wylanie Ducha Świętego. I to, co przeżyliśmy w ostatnią sobotę, to jest nowy początek. To nie jest koniec, ale to nowy początek to jeszcze głębsze zjednoczenie się z Duchem Świętym. To kolejne wylanie Ducha Świętego na Twoje serce, aby jeszcze intensywniej Działał w Twoim życiu, by Twoje wnętrze było jeszcze szerzej otwarte na Jego moc, na Jego siłę. I w czasie tej modlitwy w ostatnio sobotę, w czasie potężnej modlitwy, Duch Święty działał w różnych przejawach. Bo łaska Boża jest nieograniczona i w różnorodny sposób działa różne sądary łaski. I widzieliśmy różnorodne działanie ducha świętego. Bo duch święty jest różnorodny w przejawach. I były różne przeżycia. I także były różne słowa. Bo wiatr wieje, kędy chce. Jest nieograniczony, nieprzewidywalny. Tak jest z duchem świętym. Dlatego też człowiek oddaje się jego działaniu. I nie może dyktować Duchowi Świętemu, ja chcę to, a ja chciałabym tamto. Ja chciałabym sernik, a ja ma a ja cukiereczki. Nie możemy nic dyktować Duchowi Świętemu, ani oczekiwać. On przychodzi i jesteśmy wszyscy zaskoczeni, bo on działa jak chce dla naszego dobra. Dlatego też niektórzy przeżywali pokój serca, inni radość, a inni na tej modlitwie nic zupełnie nie odczuwali. Ciszę odczuwali, ciszę swojego serca. Jedni coś słyszeli, inni nic nie słyszeli. Jedni mieli słowa ukierunkowujące, inni mieli słowo z jakimś zadaniem, a jeszcze inni mieli słowo wzywające do nawrócenia, by coś zmienić i nie mieli słowa, w których poznali jeszcze bardziej swoje grzechy, by się z nich oczyścić. Widzisz, jak różnorodnie działa Jezus w mocy Ducha Świętego, rozdając różne słowa przeżycia, natchnienia, poruszenia każdemu według tego, co potrzebuje na drodze nawrócenia. Amen. Amen. Dlatego też my dziękujemy Bogu za każdą łaskę. Także tą łaskę, która jest dla mnie trudna, może oczekiwała czegoś innego, może jeszcze tego słowa nie rozumiem do końca, ale nie lękaj się, ponieważ będą następne słowa. Będą następne natchnienia, pouczenia. Bóg będzie wciąż nieustannie mówić do Twojego serca. Niektórzy oczekiwali tylko cukierków, a otrzymali trochę soli. Trochę takiego światła, które ich obudziło, poruszyło, bo kolejny raz zobaczyłam, co mam zmienić w swoim życiu i poznałem jakiś kolejny grzech. Czy to źle? Czy to źle, że Pan mi dał takie światło? które mnie w ten sposób przeszczyło? Czy to źle, czy dobrze? Oczywiście, że dobrze. Dobrze, bo to jest łaska. To dobrze, bo to jest dla mojego dobra. Czy w ten sposób nie przychodzi także Duch Święty? Duch Święty przychodzi także wtedy, kiedy ja rozpoznaję swój grzech, kiedy pokazuję mi grzech, po co? ale ja go porzucił, Abym się z Niego oczyścił. I to jest łaska Boża. To jest wylanie Ducha Świętego. Bo przecież sam Jezus powiedział w Ewangelii Jana, gdy Duch Święty stąpi na was, On przekona świat po grzechu. Czyli jednocześnie potem rozpoznaje zesłanie Ducha Świętego na mnie. Wylanie Ducha Świętego, gdy rozpoznaje w nowy sposób grzech lub ten grzech, którego nie widziałam wcześniej, może nie byłem do końca świadomy, do końca go nie wyznawałam. To jest również zesłanie Ducha Świętego, gdy przychodzi, aby przekonać o grzechu i to jest łaska dla mojego dobra. Amen? Amen. Dlatego też dziękuj Panu także za te słowa, które wzywały Cię do nawrócenia. Dziękuj Panu także za te łaski, których na nowo poznałaś, czy poznałeś swój grzech. Według słowa z księgi Zachariasza, gdy wyleje ducha pobożności, będą płakali nad swoimi grzechami i po tym też poznajesz nowe wylanie ducha świętego, w swoim sercu, w czasie tej modlitwy, w czasie Eucharystii, gdy wylewa się Duch Święty, także wtedy, kiedy poznaje swoje grzechy, Płacze nad nimi, to jest łaska na mojego uświęcenia. Nie po to, żeby człowiek się załamał, zasmucił, ale by powstał oczyszczony, święty i podnowiony. I po czym możemy poznać, że przeżyłem nowe wylanie Ducha Świętego, że przeżyłam nowe wylanie Ducha Świętego w czasie tej modlitwy. Po czym? Po zmianie mojego serca, które bardziej się nawróciło do Pana. Po zmianie mojego serca, nie po w jakichś uczuciach przelotnych, chwilowych, ale zmiana, mojego serca. Szczera, prawdziwa nawrócenie mojego serca. Tak. To jest potwierdzenie. O tym także pisze Hansus Sullivan charyzmaty charyzmatyczna. Piękny podręcznik, głęboki w treści. To jest potwierdzenie, to jest na zmianę. Zmiana mojego myślenia. Zmiana. Patrzenie na życie, na siebie, na Boga, na innych. musi być jakaś zmiana, zmiana serca, nowe serce, nowe wnętrze, zmiana patrzenia, czyli po prostu głębsze, nowe nawrócenie się do Pana Jezusa. I potem dzisiaj chcemy się chwilę zastanowić. Na głębsze do Pana Jezusa, bo występuje Duch Święty, jak w drugim dziesiątnicy w dziełach apostolskich w drugim rozdziale. Widzimy to pierwsze zesłanie i słuchacze, te trzy tysiące dusz, przychodzą do Piotra i pytają, co mamy czynić. Widzisz zmiana? Co mamy czynić? zmiana myślenia, zmiana życia. Czyli co mam zmienić w swoim życiu? Przemiana i wzrost. Przemiana. Przemiana z grzesznika w bardziej świętego. Przemiana. Przemiana dziecka, które zaczyna się rozwijać. I o tym seminarium jesteśmy podobni do niemowlaka do małego dzieciątka, które się narodziło, które ma rosnąć, to jest dopiero początek, który ma się rozwijać, przemieniać na podobieństwo Jezusa. To i nie jest koniec tego seminarium, tego etapu rekolekcji w drodze. To jest dopiero początek. I gdy dziecko się narodziło, gdyby stanowiali, wyrzekło się z porzuciło brzety w spowiedzi generalnej, gdy dziecko się narodziło, przez uznanie Jezusa jako Zbawiciela oddało mu życie, jako Panu, gdy dziecko się narodziło, przyjęło nowe wylanie Ducha Świętego. Co ono ma zrobić? Ono ma się karmić, ma rozwijać się dalej, dynamicznie ma żyć nowym życiem, tak jak jak życie który powiedział, ja na 3:30 potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał. To jest Twoja droga teraz. Wzrastać. Wzrastać w Jezusie. By On wzrastał w Twoim sercu, w Twoim myśleniu, w wyborach, w decyzjach, a ja bym się umniejszał. By mojego ego było coraz mniej. Mojego widzi mi się coraz mniej. Aż do cena by we wszystkim był Chrystus. Jałszczyciel też tak wzrastał. Wzrastał na pustyni Łukasza 1.30. I każdy z nas jest do tego powołany. Do tego właśnie rozwoju. By to, co zakiłkowało. To, co się rozpoczęło. Rosło. Nowym życiem. Karmiąc się Słowem Bożym. Jak powiedział Jezus. Nie samym chlebem żyje człowiek, żyje widzisz, człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boży. Jesteś już teraz po tym seminarium powołany do nowego życia, życia dziecka Bożego, ale ten rozwój, który zaczął się, to przebudzenie, które się rozpoczęło, to jest dopiero początek przekształcania się jak motyw. Model, który jest na początku, po czwarku. Nie widać jeszcze, co z niego będzie, ale potem ty będziesz coraz piękniejszy w oczach Boży. Będziesz coraz piękniejsza. Już jesteście coraz piękniejsi w oczach Boży, by się przekształcać. A Pan będzie wydobywać was coraz większe piękno, jak rzeźbiarz, wydobywa pomnik z wielkiej skały. Pan będzie wydobywać coraz bardziej wyraźnie piękno i lepić, formować Ciebie, jak garcaż kształtuje grinę. To jest proces. Przemiany. Formacji. Kształtowania. Nawracania. Odrzucania dłutem Słowa Bożego tego wszystkiego, co zbędne. Tak, gdy Twoje serce, Twoja dusza, jak roślina trwające w Jezusie, w tym krzewie winnym, co bardziej czerpiąc soki z Niego samego zapomocowało nowym życiu. Ta droga jest przy nami. Ta droga rozwoju, owocowania. Staje się Twoim udziałem, jeśli będziesz chciał. Jeśli będziesz chciał. I w tym przekształcaniu się na podobieństwo Jezusa już po odnowieniu sztuk, po odnowieniu bierzmowania, po odnowieniu Eucharystii, po tym nowym wyramiu Ducha Świętego. Bóg będzie Cię przekształcać w tym łagodnym procesie uświęcania i będziesz widzieć zmiany. Właśnie to będzie potwierdzać nowe wylanie Ducha Świętego w Tobie. Będziesz widzieć przemianę. Tak, że w momentach, w których kiedyś byłam wybuchowa, staje się łagodna, jak baranek. Łagodni, jak uwieczni, Roztropni, jak węże. Tam, gdzie była nieczystość? Będzie czystość. Nie skoził emni, jako łęgiel, cichego, pokornego serca. Inaczej myślący o świecie. Jak uczy Paweł do Żywian 12, 1, 2, Przemieniajcie się przez odnawianie umysłu. To jest droga wzrostu i uświecania. I gdy będzie w Twoim życiu przemiana nawracająca serce, wzrost w zjednoczeniu z Jezusem, będą rodzić się owoce, przyjmą dary, przyjmą charyzmaty, będą słowa, ale wszystko w czasie, w którym Bóg zdecyduje, a nie my. Bo widzisz, jesteśmy teraz jako silinka, która się rozwija, która piękuje. Nic nie mogę przyspieszyć. W tym tygodniu spotkałem niewiastę, która tak bardzo chciała, żeby jej mąż już się nawrócił i dzieci, i wszyscy na raz, niecierpliwa, ja mówię do niej, ty chciała wszystkich postawić pod ścianą" i powiedzieć skarbinę w ręce, wyznaj wiarę. Tak się nie da! Tak się nie da! Każdy ma swój czas, inny czas dojrzewania, cierpliwości, inne tempo, jak rośliny zasadzone w Bożym Domu. I nie da się nic przyspieszyć. Tak więc będziesz rozwijać się Bożym życiem, a Duch święty będzie wylewać się na Twoje serce. Poddaj się Jemu i będą widoczne coraz bardziej owoce ducha, te z listu do Galanów z piątego rozdziału. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobrość, jedność, łagodność, opanowanie. Przyjdą owoce, ale są to owoce łaski. Czyli najpierw ja mam trwać w łasce uświęcającej, spowiadać się regularnie. I będą te owoce widoczne w Twoim życiu dla Ciebie, dla otoczenia, dla żony, dla męża. Będą widoczne. Tak jak dziewczyn apostolski Duch Święty stał się widoczny. Dzieje 6.3. Upatrzcie sobie, siedmiu mężów, pełnych ducha. Upatrzcie, czyli Duch Święty w jej życiu był widoczny. I tak będzie, że będą te owoce i w Twoim życiu z czasem coraz bardziej widoczne, tak, że Ciebie Duch Święty jeszcze nieraz zaskoczy. Że Ty potem przyjdziesz pod lustro i popatrzysz, to ja? Niemożliwe, że ja tak powiedziałem to ja niemożliwie tak zareagowałam w moim domu wobec rozsiadki. Ale co to będzie? Ta zmiana, przemiana serca, to będzie właśnie działanie Ducha Świętego w Tobie, który Cię zaskoczy i potem też poznasz, że to nie jest Twoim wysiłkiem. To jest łaska w Tobie, która Cię przekształca, przemienia i będą coraz wyraźniejsze owoce miłości, pokoju i zgody i wkraczasz na tę drogę przemiany i wzrostu. Jak pierwsza wspólnota, która trwała w nauce apostołu, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. I gdy chcemy iść drogą wzrostu, drogą przemiany, to te cztery elementy są nam bardzo potrzebne. Dzieje apostolskie 2.42 trwali w nauce apostołów, trwali w modlitwie. trwali w Eucharystii, w i trwali na wspólnocie. To jest droga do uświęcania. Dlatego też przez chwilę zwracamy uwagę na te cztery proste środki do Twojej przemiany, które będziesz pogłębiać i kontynuować. Po nauka apostołów, nauka biskupów, papieża, nauka Twojego księdza, proboszcz, kapłan, ksiądz, pasterz, za którym idziesz. Dobrze mieć stałego spowiednika. Dobrze mieć przewodnika wieży, który właśnie przekazuje Ci Słowo Boże uczycie życia, to jest manier w nauce apostołów, przez posłuszeństwo nauczanie nauczaniu Kościoła, nauczaniu, które określa, co jest grzechem, co jest dobre, a co złe, jak żyć. Dlatego już teraz Cię zachęcam. Dobre książki katolickie z imprimatur, z dobrych wydawnictw, dobre strony internetowe, prasa katolicka, dobre nauczanie, zdrowe, katolickie, bo doktryna jest niezmienna. Jak mówiłem już wcześniej, to życie dostosowujemy do doktryny, a nie chcemy doktryny rozwadniać, dostosowując do naszego życia. Czyli nauka usłowu. Drugie modlitwa. Modlitwa osobista. Czas w którym ty na osobności jesteś z Jezusem i wołasz do niego Abba, tatusiu. Jak Jezus, Abba, modlił się w wójcu. I chociaż cały Nowy Testament jest po grecku, to jednak Ewangelista zachowuje to aramejskie słowo Abba, żeby pokazać, jak Jezus modlił się do Ojca, jaką miał relację intymną, osobistą, serdeczną. Abba, tatusiu, tatusiu, ty musisz mieć taki czas, którego nic nie zastąpi intymnego spotkania, synowskiej relacji z ojcem, swój zwyczaj modlitwy osobistej, sam na sam, zwyczaj, nawyk, tak mocno założeniony w tobie, że Ty już nie możesz żyć bez modlitwy osobistej, codziennej. Ona jest absolutnie konieczna. Jak ryba potrzebuje wody, tak ja i Ty, tej modlitwy osobistej i na niej czytasz Słowo Boże, na niej bierzesz różaniec. Co w się sensie tej modlitwy może być adoracja, czuwanie, słuchanie Boga i modlitwa w języka, która bardzo rozwija i otwiera Cię na charyzmaty Ducha Świętego. Ta modlitwa osobista będzie w Twoim życiu jak źródło. Pod tymem tej modlitwy będziesz mieć głód i pragnienie i niedosy, aby pogłębiać się w modlitwie wspólnotowej, tutaj, na spotkaniu modliternym, we wspólnocie, także w modlitwie liturgicznej, Kościoła, będziesz ją pogłębiać w czasie Eucharystii. I trzeci ten element rozwoju to właśnie Eucharystia. i poznawaj. To nie jest tak, że wszystko jest dla nas już zrozumiałe. W Eucharystii mamy wzrastać, uczyć się jej, kochać ją, poznawać coraz bardziej. Jak tego na przykład daje nam potwierdzenie. Katalina Rivas, święta Faustyna, Marta Rodin, by przychodzić wcześniej na nasze święto, by się rozmawiać, by słuchać Bożego Słowa, by przeżywać to wszystko, co mówi kapłan do Boga, by trwać w przy i nade wszystko wielbić Jezusa żyjącego w Eucharystii. O, bo ona jest ucztą miłości Pana. I czwarty ten element. Wspólnota. O tym powiemy dziś na kolejnej konferencji. Wspólnota. Wspólnota charyzmatyczna. Wspólnota modlitwy i wiary. Wspólnota, w której Ty będziesz się rozwijać. I właśnie charyzmatyczna, czyli taka wspólnota, w której obok modlitwy, liturgii, sakramentów, są charyzmaty. Bo jak wiesz, są dwa kanały łaski, kanały w cudzysłowie, sakramenty i charyzmaty. I łaska Boża płynie do Ciebie, do nas, do Kościoła także przez charyzmaty. Charyzmaty Ducha Świętego, dlatego też trwasz w tej wspólnocie charyzmatycznej, gdzie są dary, gdzie są rozwijane charyzmaty. Gdzie ty będziesz otwierać się na charyzmaty Bo taki był Był i jest I jest I będzie Kościół katolicki Charyzmatyczny Bo cały on jest charyzmatyczny I nie tylko to widzisz W dziełach apostolskich Liście do Żyja Czy do Koryntian Które przedstawiają charyzmaty Ale widzimy to w pierwszych wiekach Starożytny dokument Didache Didache, pierwszy wiek chrześcijaństwa. Przewod pierwszego, drugiego opisuje nam przedstawia natchniony, natchniony dokument przez Ducha Świętego. Nie kanoniczny, ale natchniony. Przedstawia nam pierwsze wspólnoty, które są, w których są wizje natchnienia, słowa, poruszenia, obrazy, prorocy, Taki jest Kościół i taki był od początku z woli samego Jezusa i pasterz Hermasa, inne dzieło starożytne przedstawia nam proroków w pierwszych wspólnotach, w pierwszych wiekach, charyzmaty, bo taki był i jest Kościół wspólnotą charyzmatyczną. Tak więc to, co teraz przeżywasz w odmowie charyzmatycznej, to nie jest żadna nowość. Taki był i jest Kościół i Orygenes przedstawia nam modlitwy o uwolnienie w pierwszych wiekach. Cuda, znaki, znaki przejawy moc Bożej w pierwszym Kościele. I Ty w tym nurcie jesteś. I takiego Kościoła chcę, Duch Święty, aby On był pełen charyzmatów, posłów, urzędów, diakonii różnych służb. Święty Cyprian, żyjący w III wieku, umiera w połowie III wieku, 250 rok, pasterz Kartaginy, biskup charyzmatyczny, III wiek, ukazuje nam, wśród swojej twórczości pierwsze wspólnoty pełne ognia. Ale czy ten ogień charyzmatyczny w Kartaginie dotyczył, słuchaj, tylko dorosłych? Okazuje się, że nie. Czy dotyczył młodzieży? Nie tylko młodzieży, ale nawet dzieci były charyzmatykami. Tak pisze o tym ten biskup, który w Kartaginie był w pełni współpracujący z charyzmatami. On pod matrzeniem proroków posługiwał, ewangelizował i pasterzował w wspólnocie i pisze w ten sposób o tych pierwszych chrześcijanach. Obok nocnej wizji we niewinne małe dzieci napełnione Duchem Świętym widzą słyszą, wypowiadają słowa, którymi Pan raczy nas upominać i pouczać. To jest droga Kościoła, widzisz? Kościoła, który będzie tak otwarty na Ducha Świętego i Jego charyzmaty, dary, że nawet maleńkie dzieci czy to w dzień, czy w nocy będą widzieć, słyszeć, przyjmować prorocze słowa, wizje, obrazy, poprzez które Bóg mówi do swojego Kościoła, aby był święty i pełen mocy w ewangelizacji. Na tej drodze jesteś, na tą drogę wkroczyłeś. I z tej drogi powiem Ci teraz dobrą rowinę na koniec. Nie ma już odwrotu. Amen. Aleluja. Palimy się Jezu i błogosławimy. Amen. Amen. Powstanie.